Wybieram 39 sesję Rady Miejskiej w Kowarach dnia 6 grudnia 2012 roku. Witam pana burmistrza, witam panią mecenas, witam wszystkich panie radnych, witam panów radnych. Odczytam, na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Przejdę do odczytania porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwoju darów za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe wprowadzanie szczegółów na terenie miasta Punkt czwarty sprawy różne. którym byście Państwo podpisali? Ja ukrałem powiedzmy, nie tylko ja z wnioskodawcami jest więcej, a Sesji. Wniosek mu jest pogotowany tym, że w związku z tym, iż byłem na ostatnich wyborach na przewodniczącego Rady, przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. Uważam po interpretacji prawno pravnej na potrafię, że wybory zostały przeprowadzone w sposób nieprawidłowy, głos, który został udany jako głos nieważny na na końcu był głosem ważnym. W związku z tym zmieniała się całkowicie interpretacja, całkowite liczenie tych wszystkich głosów. E, przyznam szczerze, czekałem do tej pory na, na, na opinię nazwą wody, której nie ma. E, z drugiej strony czekałem też na decyzję e, Pana Przewodniczącego, który myślałem, że sam podejmie taką decyzję, żeby w sposób demokratyczny jeszcze raz e, obsadzić tę funkcję w naszym mieście. E, takiego działania nie widziałem i w związku z tym, że Pani mecana zdała taką miną interpretację, proszę radę, aby zmienić ten poziom wychowy, i przyjąć Dziękuję bardzo. w zasadzie przystąpimy do No, Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Także przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat. Uchwały za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Kowary. Panie Przewodniczący Komisji Budżetowej, czy projekt uchwały był omawiany na... Był omawiany, został pozytywnie zrobiony. powiem, które jakieś pytania. Tu jest... no, ja mam takie pytanie do przewodniczącego Komisji Budżetowej. Jakie, będą, e, jakie są wyliczenia? Jakie są wyliczenia, że to będzie miało podjęcie e, tak przyjmującej projektu uchwały i tutaj dopłady w do wysokości? Yy, jak razem sprawdzali z, z Panią Wiceprzewodniczącą, znaczy Pani Wiceprzewodnicząca to sprawdziła i przekazała nam informację, yy, Kwota dopłat do końca sierpnia wymyślą o 1 663 000 Aby zamiast dopłaty, konkretnie siedemdziesiąt 73, tylko do wody, była kwota 2,49. To jest, to jest cała, cały mój wniosek formalny, a uzasadnienie nie jest to, że nie każdy korzysta ze zmiany w ramach prowadzenia ścieków. Mogę zadać jeszcze pytanie. Chciałem zapytać pana Szymczyka w takim razie. Ale Pan zakłada dopłatę tylko do wody e, 2.49 czy Pan zakłada pozostawienie dopłaty do ściegu 7.51? Panie Machlice, wniosek formalny tyczy się wyłącznie zmiany w pozycji paragraf pierwszy punkt 1. Ale ja, ja A czy... Zostaje. Zostaje dopłatę do ścieków Dziękuję bardzo, chciałem to usłyszeć. Pozycja numer 1 proponuje wniosek, tak tylko ta pozycja Dziękuję bardzo. 7 głosów za, kto jest przeciw? Ja bym podkreśliła Panią Mecenas, czy z wydatków inwestycyjnych można czerpać no. na wydatki bieżące? Z tego, co ja wiem, też. Ja, z tego, co ja wiem, to nie jest po tak. sesji. wniosek no, Pan z radnym uzasadniał tym, że środki na dopłaty na wziąć z tych 2 milionów na rewitalizację budynku podłem PTTK. W związku z tym dla mnie ten cały wniosek nie, nie się nie trzyma. for yeah. children pieniądze na, na dopłatę. E, dlatego jestem przeciwny temu projektowi uchwały, e, bo uważam, że nie czas na rozdysponowywanie środków. Mówię, dzisiaj mamy do dziś szczególny dzień, bo mamy Mikołaja, ale to nie jest tak, że po prostu będziemy sobie zwoła wyciągać to, co chcemy. Po prostu jesteśmy związani. Wszyscy z Państwa wiecie, że mamy budżet, który ma się bilansować, tak? Tyle przychodów, tyle wydatków nie możemy przyjąć kredyty, nie możemy obligacji wypuścić na dopłaty wody. Wszyscy o tym Państwo wiecie i na tym polega odpowiedzialna polityka, żebyśmy o tych rzeczach mówili, żebyśmy w swoich decyzjach wykorzystywali tą wiedzę. Także Panie, proszę no, tak, jest. Ja trochę jestem taki zdziwiony, bo przed, przed chwilą była to pozycja o wiele wyższa dopłaty i nie widziałem ze strony Pana Burmistrza tego nastroju, który zapadał przy niszczyć dopłat, powiedzmy, tak, które nastąpiły. Tak, tak. Społeczeństwo może nie rozumie, bo tym było 10 zł, a tak nie jest 9 ile, że różnica jest znaczna proszę Państwa, i trzeba o tym powiedzieć. Na, temat, tak powiedzmy, piekli, na temat powiedzmy tutaj, że co nie zrobimy i jak nie zrobimy, to trzeba zacząć od tego, ile nam powinno zostać w w tym roku z tego zaplanowanego budżetu, ile zostało i gdzie one są, kto jest papał, mówiąc delikatnie. A druga sprawa, to dlaczego powiedzmy firma, która brała przez rok czasu bezprawnie zaburzone pieniądze nie oddała ani gminie, ani mieszkańcom nie oddała powiedzmy ten, mimo wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego. Czy to jest w porządku? Czy jest to zgodne z prawem? Oszukiwać mieszkańców na okrągło? Mieszkańcy też do pewnego stopnia. Nasze miasto stało się zubożalnym. Młodzi ludzie wyjeżdżają, szukają pracy, za granicą gdzie indziej. Jeżeli będziemy tak funkcjonować, to tego uważamy na dzień dzisiejszy do Komisji Budżetowej, myśmy przerabiali ten temat już w ubiegłym roku, że powiedzmy taka dopłata jest możliwa. Tutaj przeliczenie musimy likwidować inwestycje, dlatego możemy znaleźć tutaj dopłatę 10 tysięcy kolon na pewno, powiedzmy przy rozpatrywaniu tego budżetu będziemy dyskutować. A czy sesja 28 zatwierdzi budżet, czy my powiedzmy przerobimy ten budżet, mamy termin do końca stycznia możemy działać na prowadzeniu budżetowym. Tak nam pozwala tutaj przepisy prawne. Dziękuję. Pani Kamilowa. Chciałabym powiedzieć, Pani Mazura, że nie jestem jakąś inną radną, niż Pan Radny. Pan Burmistrz mówił do radnych ogólnie odnośnie wypowiedzi, czy odwyżki wody, czy w kwocie 9 zł, czy w kwocie 10 zł. więc nie widzę tutaj Pana, nie rozumiem Pana wypowiedzi, kiedy y, padła sz, propozycja Pana Szyńczyka do opłaty do, do, do wody i że tam z inwestycji ktoś się spytał, że dobrze by było chyba Pan Marek, żeby się Pan Burmistrz stosunkował. Pan Burmistrz powiedział, co rada zatwierdzi, ja to wykonam i wyszedł. Tak było? Tak, I nie było podniecenia ze strony Pana Burmistrza jak w tej chwili. Nic nie było, tylko mówi, co rada zatwierdzi, tak będzie. rozumiem. No, stop. informację z gminy słachowice W gminie jest osoba w urzędzie pracownik urzędu odzyskuje VAT. Do tego firma, gmina Musłakowice sobie firmę, która u nas odzyskuje VAT, wzięła po to, żeby tylko ta firma stworzyła opinię prawną, czy odzyskuje w sposób właściwy ten VAT i czy odzyskuje ją wszystkich miejsc. Nie płaciła żadnych 30%. Gmina Musłakowice sobie sama odzyskuje VAT i ma z tego 60% odzyskuje. right okay. Shit. Uh -huh. Na, na naszym budżecie, duże pieniądze i, i wymaga, wymaga to reorganizacji, naprawdę znaczy, A to jest w zasadzie e, zarzut skierowany. No, za, Zaniechania jak gdyby e, Panie, panie e, szanowny Panie Radny, ja mam takie same kwalifikacje i kompetencje do uchwał, e, do e, inicjatywy. No, należy się chyba zastanowić nad słowami, które się w tej izbie wypowiadają. I nad no, czynnościami, które się wypowiadają. więc proszę, nigdy, nikt... proszę. Ja tylko przypominam, że deklarował Pan takie, takie działania, prawda? Nie no. deklarował